Generał rozpoczął od skonstatowania, że natychmiast po powrocie do Kowna udał się do prezydenta Litwy, pana Smetony, i złożył mu sprawozdanie z przebiegu wizyty, a następnie referował to samo na posiedzeniu litewskiej Rady Ministrów, która uznała, że wizyta jego była nadzwyczaj pożyteczna i przyczyniła się w dużym stopniu do pogłębienia i poprawienia stosunków między Litwą a Polską. Te słowa generała o znaczeniu politycznym jego wizyty w Polsce w gruncie rzeczy były najistotniejsze i najważniejsze. Stosunki między Litwą i Polską w lecie roku 1939, od maja aż do końca sierpnia, istotnie poprawiły się znacznie. W dalszym ciągu generał mówił wyłącznie o swoich wrażeniach z polskiego pokazu wojskowego w Rembertowie, a pominął całkowitym milczeniem bytność swoją w Centralnym Okręgu Przemysłowym i zwiedzanie zakładów lotniczych w Warszawie. Oświadczył, że polskie centrum wyszkolenia piechoty wywarło na nim większe i korzystniejsze wrażenie niż niemieckie w Döberitz, które zwiedzał niedawno. Że polski Rembertów jest lepiej rozbudowany, zorganizowany i wszechstronniej dostosowany do celów szkolenia piechoty niż niemieckie Döberitz. Najbardziej interesująco wypadła dla mnie ocena generała bojowej wartości polskiego żołnierza piechoty. Porównując charakter ćwiczeń oglądanych w Polsce i w Niemczech, oświadczył nam, że polskie ćwiczenia piechoty były bardziej realistycznie przeprowadzone, bardziej odpowiadało warunkom bojowym, że polska piechota sprawniej je wykonywała pod względem taktycznym niż niemiecka. Najbardziej dodatnio wypadła ocena generała wartości bojowej polskiego żołnierza piechura przede wszystkim. Po zakończeniu swojej oceny Armii Polskiej, wypowiedzianej z dużą życzliwością, generał Rasztikis zakomunikował mi, że zamierza zaproponować Polskiemu Sztabowi Głównemu, by począwszy od jesieni tego roku, 1939, oficerowie litewskiej piechoty byli przyjmowani na kursy w Rembertowie. — Po co mamy wysyłać naszych oficerów daleko za granicę, kiedy bliżej i korzystniej będzie nam, Litwinom, zużytkować w tym celu doskonałą polską szkołę piechoty? — mówił do mnie. Zastanawiałem się głęboko nad jego słowami, czy naprawdę mówił szczerze, bo przecież jest to ogromna różnica między Wojskiem Niemieckim a Wojskiem Polskim w ilości wyposażenia technicznego, w motoryzacji i mechanizacji, w uzbrojeniu itd., a przede wszystkim w sile liczebnej. Możliwe, że zwrócił on największą uwagę na indywidualny stan psychiczny żołnierza polskiej piechoty. Jeśli tak, to generał ma słuszność». Minister Harwat na tym śniadaniu siedział obok niego i potem mówił mi, że generał poinformował go o przebiegu swojej poufnej rozmowy w Warszawie z marszałkiem Śmigłym. Generał Rasztykis podkreślił, że on sam z własnej inicjatywy wszczął z marszałkiem Śmigłym rozmowę o położeniu Litwy na wypadek wojny Polski z Niemcami i w tej szczerej żołnierskiej rozmowie złożył marszałkowi Śmigłemu deklarację, że Litwa uznaje konieczność dla siebie oparcia się o Polskę, że w potrzebie będzie stanowiła zabezpieczenie Polskiego Północnego Skrzydła. Była to dla mnie pierwsza informacja o treści rozmowy marszałka Śmigłego z generałem Rasztikisem w Warszawie. Dotychczas nikt ani słowa mi o tym nie wspomniał. Przyznam się, że nie bardzo daję wiarę słowom ministra Harwata. Zanadto rewelacyjnie wyglądają słowa rzekomo wypowiedziane przez Rasztikisa. Musiał przesłyszeć się albo źle zrozumieć. Nie wyobrażam sobie, aby Litwa była zdolna do robienia takich przeskoków raz na prawo, raz na lewo, bo przecież kilka tygodni temu sam generał Rasztikis powiedział mi, że Litwa zachowa ścisłą neutralność w wypadku konfliktu naszego z Niemcami. Ponadto absolutnie nie daję wiary temu, aby Litwa poszła z nami, gdy Polska będzie się biła z Niemcami, będąc samotna z wątpliwą pomocą zachodnich mocarstw. Ogólnie biorąc, wyniki wizyty generała Rasztykisa w Polsce były politycznie całkowicie zadowalające. W litewskich kołach politycznych w Kownie twierdzą, że wizyta ta poważnie uodporniła Litwę na stosunki z Niemcami i spowodowała duże złagodzenie niemieckiego nacisku w sprawach gospodarczych. Jeden z wysokich urzędników litewskiego ministerstwa skarbu miał się wyrazić, Rasztykis dał nam odrobić co najmniej kilkanaście milionów. Dzięki jego wizycie Niemcy bardzo złagodnieli w swoich żądaniach gospodarczych, zwłaszcza w rozrachunkach o port w Kłajpedzie. Jednocześnie mam tu do zanotowania pewne fakty, które nastąpiły właśnie w czasie wizyty Rasztikisa w Polsce. Jeden to umieszczenie na zawodach koszykówki z udziałem drużyny polskiej z Warszawy mapy ściennej Litwy z Wilnem i z Grodnem, ale bez Kłajpedy, a drugi... To sztuka grana w Teatrze Kowieńskim pod tytułem 1831 rok, która po prostu jest obrzydliwym, obskurnym paszkwilem na przeszłość Polski, a którą Litwini wystawili właśnie w dniu przyjazdu Rasztikisa z Warszawy i w rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego. Zaraz po powrocie z Warszawy zapytał mnie oficjalnie pułkownik Dulch Snys, jak przedstawia się sprawa rewizytowania generała Rasztikisa przez marszałka Śmigłego na Litwie. Tu wszyscy bowiem, prezydent Litwy, rząd i wojsko, mają nadzieję, że rewizyta nastąpi jeszcze w ciągu lata lub na jesieni bieżącego roku. Zainterpelowany przeze mnie sztab główny w Warszawie polecił zakomunikować sztabowi litewskiemu, że marszałek Śmigły... Pragnąłby możliwie jak najprędzej rewizytować generała Rasztykisa, więc jeżeli nie zajdą przeszkody, to byłoby to w końcu lipca lub w sierpniu tego roku. Na odcinku politycznym sytuacja nie jest bynajmniej jasna. Zamiar włączenia państw bałtyckich do bloku politycznego, o którym rozmyśla minister Beck bez Rosji i który figuruje w moich instrukcjach z roku 1938, jest zależny nie tylko od naszej woli. Pomimo to, co rzekomo miał generał Rasztikis oświadczyć marszałkowi Śmigłemu, wszystkie państwa bałtyckie będą współpracowały politycznie i wojskowo tylko w ramach wielkiej koalicji antyniemieckiej z udziałem Rosji sowieckiej, lecz nigdy tylko z bilateralnym związku z samą Polską. Pod tym względem ostatni mój pobyt w Warszawie niczego mi nie wyjaśnił. W dalszym ciągu jest rzeczą niewiadomą, czy w razie napadu niemieckiego na Polskę możemy liczyć na pomoc lub chociażby życzliwą neutralność czy bierną postawę ze strony Rosji, czy też nie. W Warszawie w dniu 9 maja 1939 roku pułkownik dyplomowany Smoleński, nowy szef oddziału drugiego sztabu głównego, powiedział mi, że sytuacja Polski jest nader poważna, że są duże trudności w naszym porozumieniu się z Rosją, bo Niemcy i Rosja są gotowe do zawarcia porozumienia kosztem Polski. Można by z tego wnioskować, że propozycje sztabu sowieckiego z grudnia roku 1938 o warunkach współpracy wojskowej z Polską przez nasz sztab albo w ogóle nie zostały omówione, albo zignorowane i uchylone. Możliwe również, że sztab sowiecki po zajęciu w marcu tego roku Czechosłowacji i litewskiej Kłajpedy przez Niemców i na pewno będąc dokładnie poinformowany o całkowitej niegotowości do wojny Wielkiej Brytanii i Francji, zdecydował się pozostawać na uboczu i być może nawet nawiązać rozmowy z Niemcami. W czasie dwukrotnego pobytu w Warszawie, w sztawie głównym i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie miałem żadnych rozmów na temat ogólnej sytuacji i możliwości naszego konfliktu z Niemcami. Nie otrzymałem też, oprócz powyżej przytoczonych słów pułkownika Smoleńskiego, żadnych oświetleń ani informacji. To, co wiedziałem w tej sprawie, to były dane z moich kontaktów kowieńskich. Rano, 5 maja, będąc przypadkowo w gabinecie pułkownika Smoleńskiego, byłem świadkiem jego telefonicznego raportu do szefa sztabu głównego, generała Stachiewicza, o położeniu wojsk niemieckich na pograniczu z Polską. Z treści tego raportu wynikało, że wywiad Polski na terenie niemieckim obserwuje koncentrację sił przeciwko nam. Pułkownik Smoleński tonem beznamiętnym, z zupełnym spokojem, mówił generałowi Stachiewiczowi o kilku dywizjach piechoty niemieckiej, o ile się nie mylę, o sześciu, właśnie przesuwanych na niemieckim Górnym Śląsku i na terenie Słowacji ku naszej granicy. Pytań generała Stachiewicza nie znam, rozmowa była telefoniczna, a ocena pułkownika Smoleńskiego sprowadzała się do suchego stwierdzenia faktów, że Niemcy już przeprowadzają systematyczną, powolną i stopniową koncentrację sił swoich na polskiej granicy, od Słowacji aż po Szczecinek. Jednocześnie zaczęły kursować pomiędzy poselstwami innych państw w Kownie, a również i w gronie naszego poselstwa. Wiadomości rzekomo nadchodzące z Polski, że mobilizacja wojskowa pochłania olbrzymie wydatki i pogrąża Polskę w przepaść gospodarczej katastrofy. Że zmobilizowane jednostki wojskowe ogołodziły kraj z koni i wozów, paraliżując rolnictwo. Że jednostki Wojska Polskiego przybyły na zachodnią granicę, na Pomorzu i w Poznańskiem. Wyglądają jak tabory tatarskie ze sznurami ciągnących się za nimi milowej długości konnych pojazdów. Dodawano do tego, że nie posiadamy lotnictwa i czołgów, zresztą najzupełniej zgodnie z prawdą. A cudzoziemcy zapytywali nas dobrodusznie, czy wy naprawdę będziecie się bili z Niemcami o Gdańsk i o autostradę przez polskie Pomorze? Były to nastroje w lecie 1939 roku. Następstwa wizyty generała Raszykisa w Polsce w stosunkach litewsko-polskich. Pierwszym następstwem politycznym wizyty generała Raszykisa w Warszawie na tle ogólnego położenia politycznego w Europie, w którym najważniejszą pozycję zajmują rozpoczęte właśnie rokowania mocarstw zachodnich z Rosją sowiecką w Moskwie, były niewątpliwie sugestie rządu litewskiego przekazane mi przez generała Czerniusa, nowego premiera Litwy. A może to był nowy Dwuznaczny krok Litwy, nowy przeskok, tym razem na prawo. Rozmowę z generałem Czerniusem miałem 15 czerwca 1939 roku na obiedzie u posła Estonii pana Warmy. Przy czarnej kawie i koniakach, w przytulnym gabinecie pana domu i w jego obecności, generał Czernius oświadczył mi, że Litwa zamierza zdeklarować się po stronie koalicji antyniemieckiej i stanąć zupełnie otwarcie po stronie Polski i tych mocarstw, z którymi Polska jest lub będzie w sojuszu. Nowy premier Litwy wypowiedział się zdecydowanie przeciwko Niemcom, mówiąc, że złamanie i starcie na miazgę potęgi niemieckiej w Europie jako siły zagrażającej od wieków w Polsce państwom bałtyckim i Rosji, nie wspominając już Czechów, stanowi konieczność dziejową. Pan Warme Potakiwał bardzo gorąco. Następnie generał Czernius rozwinął szerzej plan udziału Litwy w wojnie przeciwko Niemcom przy boku Polski i Rosji, wysuwając propozycję, aby Prusy Wschodnie, po odebraniu ich Niemcom, zostały przydzielone pomiędzy Polskę i Litwę. Wschodnia część Prus Wschodnich, zamieszkana wciąż jeszcze przez ludność wiejską w dużym odsetku litewską lub pochodzenia litewskiego, powinna przypaść Litwie. Generał bardzo stanowczo podkreślał, że dla pomyślnego wyniku wojny przeciwko Niemcom, która byłaby ogromnym ryzykiem dla samej tylko Polski i Litwy, niezbędny jest udział Rosji sowieckiej od wschodu w sojuszu z zachodnimi mocarstwami od zachodu. Premier Czernius bardzo kategorycznie i wyraźnie oświadczył mi, że gdyby Rosja sowiecka należała do koalicji antyniemieckiej w składzie Wielka Brytania, Francja i Polska, Litwa stanęłaby bez najmniejszego wahania przy boku Polski do walki przeciwko Niemcom. Wiadomość powyższą, do pewnego stopnia sensacyjną, gdyż na to nie liczyłem absolutnie po poprzednich rozmowach, przekazałem niezwłocznie szefowi sztabu głównego w Warszawie i zakomunikowałem posłowi Harwatowi. Pan Harwat był najwyraźniej zaskoczony deklaracją premiera Litwy i prosił mnie, bym ją dwa razy powtórzył. Nie dość tego poprosił generała Czerniusa o natychmiastową rozmowę, aby, jako świadczył, pogłębić jeszcze podane plany pod względem politycznym. Było to wieczorem, 15 czerwca 1939 roku. Na drugi dzień rano oświadczył mi pan Harwat, że rozmawiał z premierem Czerniusem późnym wieczorem dnia poprzedniego i że złożył on na jego ręce identyczną deklarację. Wysłaliśmy wobec tego wspólną depeszę do Warszawy, adresując ją do ministra Beka i generała Stachiewicza, informując szczegółowo o propozycjach litewskich, podkreślając sprawę udziału Rosji w koalicji antyniemieckiej i prosząc o dyrektywy co do kontynuowania tych rozmów z rządem i litewskim sztabem generalnym oraz o powiadomienie nas o położeniu w naszych stosunkach z Rosją Sowiecką. Odpowiedzi na TTP-że ani żadnych wytycznych nigdy nie otrzymaliśmy. Ani minister Harwat, ani ja. Dopiero obecnie, w końcu czerwca, stopniowo przenikają do mnie wiadomości o treści rozmów, jakie generał Rasztikis przeprowadził z prezydentem Mościckim i z marszałkiem Śmigłym Rydzem w czasie pobytu w Warszawie. Minister Harwat został oficjalnie powiadomiony przez MSZ, że w czasie swojego pobytu w Warszawie generał Rasztykis otrzymał gwarancję, że w razie napadu niemieckiego na Litwę, względnie naruszenia jej terytorium przez wojska niemieckie, Polska przyjdzie Litwie z natychmiastową pomocą. Marszałek Śmigły miał doręczyć odpowiednie pisemne oświadczenie rządu polskiego generałowi Rasztykisowi. Chciałbym widzieć minę generała w tym momencie. Ten krok rządu polskiego jest powtórzeniem identycznego oświadczenia ministra Harwata wobec ministra Urprzysa z kwietnia bieżącego roku, kiedy to Harwat przekazał na polecenie naszego MZT zapewnienia gwarancyjne Urprzysowi i w zamian dostał z jego strony odpowiedź, że Litwa w wypadku konfliktu niemiecko-polskiego będzie neutralna i sama zdecyduje, kiedy jej terytorium będzie zagrożone. Obecna deklaracja premiera Czerniusa wobec mnie i wobec Harwata jest być może odpowiedzią Litwy na rozmowy warszawskiej generała Rasztykisa, a z całą pewnością stanowi skutek rozmów mocarstw zachodnich w Moskwie o sojuszu z Rosją Sowiecką przeciwko Niemcom. Litwa nie przystąpi w żadnym wypadku do sojuszu z samą Polską, ani nie przyjmie żadnych gwarancji od Polski, o ile nie będzie zapewniony sojusz Polski z Rosją Sowiecką i z mocarstwami zachodnimi, Francją i Wielką Brytanią. Stanowisko ostateczne Litwy, Łotwy i Estonii zależy więc od wyniku pertraktacji o sojusz antyniemiecki z Rosją Sowiecką rozpoczętych już w Moskwie. Wobec braku odpowiedzi Warszawy na zapytania moje i Harwata nie wiemy i nie rozumiemy jeszcze, jakie jest stanowisko nasze w stosunku do Rosji Sowieckiej. Wszyscy wiemy i czujemy to samo. Rosja jest śmiertelnym wrogiem Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto jest zaklętym przeciwnikiem naszego ustroju państwowego i chciałaby wprowadzić swoje sowieckie porządki. Ale Polska nie ma wyboru, aby poddać się hitlerowskim Niemcom bez walki lub z walką, albo ryzykować sojusz z Rosją Sowiecką ze wszystkimi jego następstwami. Generał Rasztikis uczynił niedawno dalszy krok na drodze pogłębiania dobrych stosunków i nawet zapoczątkowania zbliżenia między wojskiem litewskim i polskim. Kilka dni temu byłem zaproszony do generała, który powiedział mi, że gdyby nieco skarżąc się, że ma wielkie kłopoty z hamowaniem niemieckich apetytów na uzyskanie dominujących wpływów na Litwie. Szczególnie natarczywym w tych zabiegach stał się niemiecki atasze wojskowy w Kownie, pułkownik Just, który bezustannie nachodzi sztab i generała Rasztikisa i domaga się wciąż czegoś nowego. Ostatnio zażądał przyjęcia kilkudziesięciu oficerów niemieckich na długotrwałe staże w wojsku litewskim w okresie letnim bieżącego roku. Generał odmówił temu życzeniu pułkownika Justa, proponując w zamian staże ograniczone w czasie. Odmowę uzasadnił tym, że z uwagi na położenie polityczne, wojsko litewskie tej jesieni nie będzie opuszczało swych stałych garnizonów. Pułkownik Just był nierad z tej odmowy i oświadczył, że porozumie się jeszcze z Berlinem, zanim zakomunikuje generałowi ostateczną decyzję. Informując o tych pertraktacjach z Niemcami, generał powiedział z prawdziwą irytacją — Chciałbym odparować to niemieckie natręstwo w oryginalnych moich zapiskach, ponieważ cała rozmowa toczyła się w języku rosyjskim, brzmiało to nachalstwo, i pokazać Niemcom, że nie chcemy żadnych bliższych stosunków z nimi. Chciałbym również zamanifestować, że moja wizyta w Polsce przynosi realne owoce i dlatego proponuję panu pułkownikowi, ażeby polski sztab główny przysłał do Litwy kilku oficerów na krótkie staże i to możliwie jak najprędzej. My ze swej strony wyślemy chętnie do Polski naszych oficerów. Propozycję generała Rasztikisa przyjąłem uprzejmie, ale bez żadnych komentarzy ze względu na ich polityczny charakter w stosunku do Niemiec. W rozmowie tej generał Rasztikis odpowiedział mi dokładnie o swoich częstych rozmowach z niemieckim ataszem wojskowym. Dowiedziałem się od niego, że pułkownik Just już od dawna uprawia w wojsku litewskim propagandę antypolską. W sprawie Gdańska i Pomorza mówił generałowi wielokrotnie, że Führer i naród niemiecki pragną rozwiązać zagadnienia sporne z Polską na drodze wzajemnego, pokojowego porozumienia, ale Polacy swoim postępowaniem tak dalece podrażnili uczucia mas niemieckich i doprowadzili do takiego stopnia ich roznamiętnienia, iż rząd niemiecki i partia NSDAP nie mogą już utrzymywać mas narodów w karbach. Wobec tego może okazać się konieczne zastosowanie innego niż pokojowe rozwiązania sporów z Polską. Cytując słowa pułkownika, Justa generał odezwał się z niezwykłą powagą. Powinno być to przyjęte za ostrzeżenie zarówno was, Polaków, jak i nas, Litwinów. Po raz pierwszy od czasu powrotu z Warszawy poruszył generał rasztyki z tematy swoich rozmów warszawskich, pomimo że widziałem się z nim już kilkakrotnie od tego czasu. Oświadczył mi, że marszałek Śmigły odniósł się bardzo pozytywnie do jego rozważań o potrzebie utworzenia północnego skrzydła polskiego w sojuszu ze wszystkimi państwami bałtyckimi, ale do konkretnych rozmów w tej sprawie nie doszło. Zapytałem generała, dlaczego nie doszło, odpowiedział mi z całym spokojem, że sytuacja ogólna jeszcze nie dojrzała do tego stopnia, aby to było teraz konieczne i dodał — taką właśnie opinię ma marszałek Śmigły. Powtórzył mi również generał swoją rozmowę z prezydentem Mościckim, podczas której usłyszał od prezydenta — Jesteśmy w Polsce spokojni, bo mamy wszyscy jedną zgodną decyzję. Będziemy się w obronie swoich praw i granic bili z Niemcami do ostatka. Usłyszałem również od generała Raszykisa szczegóły zajęcia przez Niemców Kłajpedy. Rokowania w Kownie prowadził z ramienia Niemiec pułkownik Just, który zgłaszał się do niego kilka razy dziennie. Pierwotnie chcieli Niemcy zająć Kłajpedę w drodze zamachu dokonanego przez miejscowe organizacje niemieckie, z tym, że wojsko niemieckie z Prus Wschodnich zjawiłoby się już później tylko dla zafiksowania całej sprawy. Generał Rasztikis, gdy mu pułkownik Just powiedział o tym planie, oświadczył kategorycznie, że w tej sytuacji Litwa będzie stawiała opór i podejmie walkę w Kłajpedzie. Zmieniono wówczas w Berlinie plany i zaproszono litewskiego ministra Urprzysa do Berlina. Po umówieniu sprawy z Urprzysem, z Ribbentropem, Nastąpiło podpisanie układu o i paktu o nieagresji. O tym wszystkim generał Rasztikis mówił z podziwu godnym spokojem, beznamiętnie, jak gdyby wygłaszał odczyt naukowy. Udzielił mi również wielu informacji o sytuacji wojskowej w Niemczech. Półtora miliona wojska niemieckiego jest już gotowe, a ostatnio powołano pół miliona specjalistów. Odbywają się na całym obszarze Niemiec przewozy kolejowe wojsk niemieckich, co pomimo kamuflażu za pomocą fałszywych transportów w kierunku zachodnim wskazuje na koncentrację niemiecką na polskiej granicy. Przy pożegnaniu ze mną generał Rasztikis raz jeszcze zwrócił moją uwagę na słowa wypowiedziane przez pułkownika Justa o nastrojach mas narodu niemieckiego w stosunku do Polski, wyrażając przypuszczenie, że było to powiedziane w tym celu, aby doszło do nas, Polaków. Był też zdania, że do tego odnieść się należy bardzo poważnie. Rozmowa ta miała miejsce zaraz po oświadczeniu generała Czerniusa, bo dnia 18 czerwca 1939 roku oczekiwałem więc, iż usłyszę od niego coś więcej pod tym względem. Jednakże tym razem generał był bardzo powściągliwy w rozwijaniu planów polityczno-wojskowych w związku z Niemcami. Raczej wydawało mi się, że oczekiwał z mojej strony jakichś nowych wiadomości z Warszawy i dlatego wspomniał o swojej rozmowie z Marszałkiem Śmigłym. Tylko pośrednio potwierdził generał słowa premiera Czerniusa, mówiąc, że trwała likwidacja niemieckiego władania w Gdańsku i w Prusach Wschodnich jest w jednakowym stopniu niezbędna dla przyszłości Polski i Litwy. Rozmowę tę z generałem rasztykisem zakomunikowałem natychmiast prawie w stenogramie szefowi Stabu Głównego w Warszawie. W maju i w czerwcu 1939 roku, również w wyniku wizyty generała Rasztikisa w Polsce, otrzymałem zaproszenie litewskiego sztabu generalnego na wizytowanie oddziałów litewskich. Odwiedziłem kolejno najpierw drugi pułk ułanów imienia księżniczki Biruty w Olcie, Alytus, a następnie pierwszego pułku piechoty w Wiłkomierzu, Ukmerge. Były to pierwsze i zarazem ostatnie moje wizyty w pułkach wojska litewskiego. 20 czerwca. Nastroje społeczeństwa litewskiego w Kownie względem Polski ilustrowały do pewnego stopnia zawody koszykówki o Mistrzostwo Europy, na których byliśmy oboje z żoną. Brały w nich udział liczne drużyny europejskie, między innymi Polska i Litewska. Stwierdziłem wówczas, że jesteśmy zdecydowanie przedmiotem antypatii publiczności litewskiej, niezależnie przeciwko komu gramy. Przeraźliwe gwizdy, dzikie wrzaski ze strony bardziej nieobytej z tego rodzaju zawodami publiczności i obojętne, lodowate zachowania się reszty wskazywało, jak publiczność kowieńska reagowała na naszą wygraną. Natomiast pełno było entuzjazmu i radosnych okrzyków, gdy polska ekipa przegrywała. Stanowczo dowolitewskie są nieprzyjaźnie do nas, Polaków, usposobione. Co prawda i nasze polskie doły nie zachowywały się inaczej. Na razie nasze gesty dały bardzo mizerny wynik. Na przykład po ustąpieniu wojewody wileńskiego, pułkownika Bociańskiego, który miał uciskać Litwinów na wileńszczyźnie, chrześcijańsko-demokratyczny XX wiek litewski zaczyna znów pisać zaczepnie o Wilnie. Problem wileński nie przestanie zakłócać naszych stosunków. Trzeba go jakoś rozwiązać. Złożyłem wizytę nowemu szefowi litewskiego sztabu generalnego, generałowi Punzewiciusowi. Sympatyczny starszy pan, wydaje się być bardzo poczciwy, ale daleko mu do klasy Czerniusa. Rozmowa nasza obracała się dookoła rzeczy nieważnych. Wypytywał mnie bardzo troskliwie po rosyjsku, jak się czuję w Litwie i czy nie mam jakichś nieprzyjemności. Przekonuję się, że nasza propaganda słabo działa, a szczególnie na Litwie. U nas na obiedzie moja sąsiadka Pani Gerulaitis, żona generała litewskiego, Rosjanka, powiedziała mi w toku ożywionej rozmowy — pójdziemy albo z Niemcami, albo przeciw nim z Rosją. O Polsce ma wyobrażenie najzupełniej opaczne. Jest święcie przekonana, że w Polsce panuje wszechwładnie ziemiaństwo i szlachta, a chłopi są utrzymywani na stopie niewolników pańszczyźnianych. Ponadto pani Gerulaitis, nie zna zupełnie struktury narodowościowej Polski. Mówiła mi, że na przykład Rusini mieszkają w samych Tatrach pod Zakopanem, a w ogóle nic o naszych góralach, ani co to są huculi, nie wie. Moje wyjaśnienia niewiele pomogły, gdyż z uporem powtarzała swoje tezy. Widoczny jest w Kownie silna propaganda antypolska. Rozmowy moje z elitą finansową miejscowego ziemiaństwa polskiego wskazywały na pewne przeobrażenia poglądów. Wzmaga się u nich nastawienie przeciw niemieckie, dotychczas byli raczej ostrożnie proniemieccy, oczywiście ze względów materialnych. Twierdzą oni, że już się udało przekonać Litwinów o szczerości zamiarów Polski względem Litwy oraz, że w społeczeństwie litewskim zmieniają się powoli nastroje antypolskie na nastroje antyniemieckie. Sprawa Kłajpedy jest ich zdaniem doskonałym atutem antyniemieckiej propagandy ze strony Polski. Wiadomości prasowe i radiowe z całego świata wskazywałyby, że w Moskwie toczą się poważne rozmowy w sprawie zawarcia sojuszu wojskowego między mocarstwami zachodnimi, Francją i Anglią i Polską, a Rosją. Chodzi, jak się wydaje, o utworzenie wielkiej koalicji antyniemieckiej. W związku z tym położenie państw bałtyckich jest niezmiernie delikatne i trudne. Wszystkie państwa bałtyckie znalazły się między młotem a kowadłem, między Niemcami a Rosją Sowiecką. Niemcy narzucili państwom bałtyckim pakty o nieagresji, a obecnie, zdaje się, chcieliby w ogóle przeciągnąć je na swoją stronę, co im się poniekąd udaje. Z drugiej strony Rosja sowiecka, jak mnie informują z Warszawy, bardzo twardo i z wielkim naciskiem żąda od Francji, Wielkiej Brytanii i Polski wyrażania z góry zgody na obsadzenie państw bałtyckich wojskami sowieckimi, a w razie napadu niemieckiego na Nadbałtykę lub Polskę, a nawet tylko ich zagrożenia. Według uzyskanych przeze mnie wiadomości wszystkie państwa bałtyckie zaprotestowały jednomyślnie przeciwko temu projektowi, dopatrując się w nim utraty swojej niezależności. Poszukiwana ma być obecnie inna droga wyjścia z tej sytuacji, gdyż Rosja sowiecka miała postawić kwestię własnego bezpieczeństwa od strony państw bałtyckich jako wstępny i zarazem nieodzowny warunek porozumienia i udziału w koalicji przeciw niemieckiej. Były także pogłoski z Warszawy, że sztab sowiecki domaga się prawa przemarszu wojsk sowieckich przez terytorium Polski na północy przez obszar Wilna i na południu przez obszar Lwowa i w kierunku Rusi Zakarpackiej i Słowacji. Potwierdziłoby to całkowicie sugestie majora Korotkich wobec mnie z grudnia 1938 roku, które przedstawiłem natychmiast sztabowi głównemu i na które nie otrzymałem ani słowa odpowiedzi, pomimo, że byłem kilkakrotnie w Warszawie. Właściwie położenie państw bałtyckich i Polski jest identyczne. Polska tak samo jak i Bałtowie nie życzyłaby sobie, aby Rosja sowiecka weszła na ziemię polską. Z rozmowy ostatniej z pułkownikiem Dulksnesem w dniu 19 marca 1939 roku wnioskuję, że sztaby państw bałtyckich są dokładnie poinformowane o warunkach rosyjskich dotyczących ich państw. Rozumowanie sztabu litewskiego jest pod tym względem bardzo interesujące i z pewnością zostało powzięte pod wpływem niemieckim. Wyraża się ono w nadziei, że polityka niemiecka zdoła utrzymać Rosję sowiecką w postawie neutralnej, w wypadku wojny niemiecko-polskiej, a w konsekwencji Litwa zachowując ścisłą neutralność, ma duże szanse uniknięcia wmieszania się w ten konflikt. Pułkownik Dulksnes posunął się tak daleko, że z całkowitą szczerością powiedział mi, iż podobna sytuacja jest jedyną szansą, kiedy wszystkie państwa bałtyckie mogłyby pozostać na boku jak powiedział mi kiedyś Lozoraitis, odtoczącej się o miedze od nich wojny między Niemcami a Rosją. Taka ścisła neutralność najbardziej odpowiadałaby Litwie, Łotwie i Estonii. W każdym zaś innym wypadku, twierdzi pułkownik Duluxnes, utrzymanie neutralności państw bałtyckich byłoby rzeczą całkowicie nierealną. Musiałyby one przystąpić do jednej ze stron. Prawdopodobnie dla ułatwienia mi przełknięcia tej pigułki pułkownik Duluxnes. Dodał, wybór byłby jasny, przystąpilibyśmy po stronie Polski.